Ewangelia świętego Mateusza, rozdział dwunasty. W on czas szedł Jezus w sabat przez zboża, a uczniowie Jego łaknęli i poczęli rwać kłosy i jeść. A ujrzawszy to faryzeuszowie, rzekli mu, Oto uczniowie Twoi czynią, czego się nie godzi czynić w sabat. A on im rzekł: I zaliście nie czytali, co czynił Dawid, gdy łaknął, on i ci, którzy z nim byli? Jako wszedł do domu Bożego i chleby pokładne jadł, Których mu się nie godziło jeść, Ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Alboście nie czytali w zakonie, Że w sabat i kapłani w kościele sabat gwałcą, A bez winy są? Ale mówię wam, iż tu większy jest niż kościół. A gdybyście wiedzieli, co to jest, Miłosierdzia chce, a nie ofiary, Nie potępialibyście niewinnych albowiem Syn Człowieczy Panem jest i Sabatu. A odszedłszy stamtąd, przyszedł do burznicy ich. A oto był tam człowiek mający rękę uschłą i pytali go mówiąc, godzili się w Sabat uzdrawiać, aby go oskarżyli. A on im rzekł, któryż człowiek z was, który by miał owce jedne, a gdyby mu ta w sabat w dół wpadła i zali jej nie dobędzie i nie wyciągnie? A czemże zacniejszy jest człowiek, niżeli owca? Przetoż godzi się w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł człowiekowi onemu, wyciągnij rękę twoje. A on wyciągnął i przywrócona jest do zdrowia jako i druga. A wyszedłszy faryzeuszowie uczynili radę przeciwko niemu, jakoby go stracili. Ale Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd i szedł za nim lud wielki i uzdrowił one wszystkie. I przygroził im, aby go nie objawiali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza, proroka, mówiącego Oto ten sługa mój, którego obrał, ten umiłowany mój, w którym się upodobało duszy mojej, położę ducha mojego na nim, a sąd narodom opowie. Nie będzie się wadził, ani będzie wołał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu kurzącego nie zagasi, aż wystawi sąd ku zwycięstwu. A w imieniu jego narodowie będą nadzieję mieli. Wtedy przywiedziono do niego opętanego, ślepego i niemego i uzdrowił go. Tak, iż on ślepy i niemy i mówił i widział. I zdumiał się wszystek lud i mówili, nie ten, że jest on syn Dawidowy. Ale faryzeuszowie, usłyszawszy to, rzekli, ten nie wygania diabłów tylko przez Belzebuba, książęcia diabelskiego. Lecz Jezus, widząc myśli ich, rzekł im, każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje. I każde miasto albo dom, sam przeciwko sobie rozdzielony, nie ostoi się. A jeździsz szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie rozdzielony jest, jakoż się tedy ostoi królestwo jego. A jeździsz ja przez Belzebuba wyganiam dyjabły, synowie wasi przez kogoż wyganiają. przetoż oni sędziami waszymi będą. A jeśliż ja duchem Bożym wyganiam diabły, tedyć do was przyszło Królestwo Boże. Albo jakoż może kto wniść do domu mocarza i sprzęt jego rozchwycić, jeśliby pierwszy nie związał mocarza onego, toż dopiero dom jego rozchwyci. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, Wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. I ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczono. Ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono ani w tym wieku, ani w przyszłym. Czyńcie albo drzewo dobre i owoc jego dobry, albo czyńcie drzewo złe i owoc jego zły, albowiem z owocu drzewo poznane bywa. Rodzaju jaszczurczy. Jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek. Ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny. Albowiem zmów twoich będziesz usprawiedliwiony i zmów twoich będziesz osądzony. Wtedy odpowiedzieli niektórzy z nauczonych w piśmie i z faryzeuszów, mówiąc Nauczycielu, chcemy od ciebie z nami widzieć. A on, odpowiadając, rzekł im: Rodzaj zły i cudzołożny, znamienia szuka, ale mu nie będzie znamie dane, tylko ono znamie Jonasza Proroka, albowiem jako Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy nocy, tak będzie syn człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy nocy. Mężowie niniwscy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go. Prze to, że pokutowali nakazanie jonaszowe, a oto tu więcej niżeli jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie z tym rodzajem i potępi go, iż przyszła od kraju w ziemi, aby słuchała mądrości Salomonowej. A oto tu więcej niżeli Salomon. A gdy nieczysty duch od człowieka wychodzi, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę się do domu mego, skądem wyszedł, a przyszedłszy znajduje go próżny i umieciony i ochędożony. Wtedy idzie i bierze z sobą siedm inszych duchów gorszych, niżeli sam, a wszedłszy mieszkają tam i bywają ostatnie rzeczy człowieka, onego gorsze, niżeli pierwsze. Tak się stanie i temu rodzajowi złemu. A gdy on jeszcze mówił do ludu, oto matka i bracia jego stali przed domem, chcąc z nim mówić. I rzekł mu niektóry, oto matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział, któraż jest matka moja i którzy są bracia moi. A wyciągnąwszy rękę swoje na uczniów swoich, rzekł – oto matka moja i bracia moi. Albowiem bykolwiek czynił wolę ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim i siostrą i matką.